Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Poznań główny. Podróżosfera. Od Boliwii po Filipiny, przez Madagaskar i Spitzbergen, Rowerem, autostopem, pociągiem, a nawet pieszo. Będziemy przemierzać świat w każdą niedzielę o 12.00. 12.10 na naszym aferowym zegarze, a to oznacza tylko jedno już u nas w studio. Pojawili się goście Ula Ziober i Rafał Fliger. Cześć. Cześć. Myślę, że głosy, imiona i nazwiska pamiętacie, bo już byli u nas w programie w podróżosferze w zeszłym roku przed swoją wyprawą. E, przypomnimy szczegóły Bike Jambori, sztafeta rowerowa dookoła świata i etap ósmy. Myślę, że wszystko powiedziałam. Reszta teraz należy do Was. Pierwsze pytanie, jak wyrażenia po podróży? No, wróciliśmy już jakiś czas temu. Mieliśmy okazję się oswoić z tą pogodą tutaj yy, w Polsce. Mamy zimę, jest to inna zima niż ta, która, ta, ta, którą mieliśmy na wyjeździe. Tam mieliśmy temperatury w około minus 35 stopni średnie. Moje wrażenie jest takie, że ta nasza polska zima jest równie zimna co, co ta mongolska czy rosyjska, ale mimo iż mróz jest posępny, to można się, z nim, można się z nim oswoić. Wystarczy mu spojrzeć prosto w oczy i, i y, wygarnąć i można się dogadać i przyzwyczaić się y, do Dziadka Mroza. To są męskie wrażenia, a jak strona damska? Bo widzę, że Ula się uśmiechasz, więc nie wiem, czy się zgadzasz z tym, czy nie. Moje wrażenia są troszkę inne i tak jak sobie przypominam nasze spotkanie w listopadzie, kiedy tak bardzo entuzjastycznie opowiadałam o tym, że wszystko można i że każdy może i że wszędzie można, to muszę przyznać, że ten wyjazd nauczył mnie Dał, no, nauczył mnie dużo pokory, dlatego że okazało się, że jednak są pewne rzeczy, które są w stanie mnie pokonać i że są takie granice bardzo fizyczne, z którymi nie jestem sobie w stanie poradzić i to było właśnie zimno i mróz. Czyli to były te dwa elementy takie, które, których no nie szło tutaj przewidzieć w Polsce, przygotowując się do tej wyprawy. Tak, dlatego że zupełnie inaczej jest, jeśli się na przykład czyta o temperaturze minus 40 stopnie, a zupełnie inaczej jest, kiedy właśnie się jej doznaje. To jest minus 40 na termometrze, a odczuwalna no pewnie... Myślę, że odczuwalna była, bywała również zdecydowanie niższa, dlatego że nasze średnie temperatury w ciągu dnia to było minus 35 stopni, ale to był ładny, bezwietrzny, słoneczny dzień. Natomiast zdarzały się też takie, że wiatr nas po prostu zdmuchiwał z rowerów i wtedy na pewno było zdecydowanie zimniej. Teraz dowiedzmy się, gdzie ta zima tak hula, czyli porozmawiajmy o, tym, o waszej trasie, gdzie dokładnie jechaliście. Zaczynaliśmy w Barnaul, w Rosji. Tam przylecieliśmy samolotem z Moskwy i stamtąd już jechaliśmy rowerem na zachód w stronę Mongolii. Jest to południowa Syberia. Stamtąd mieliśmy miasta takie jak Bisk, Górno-Altajsk, Ongudaj, aż do granicy rosyjskiej z Mongolią gdzie są mniejsze miejscowości, które, które teraz trudno wymienić z pamięci. Trasa biegła również przez góry. Najwyższy odcinek, najwyższa przełęcz, na którą wjeżdżaliśmy rowerem, to było 2750 metrów. Tam swoją drogą też mieliśmy nocleg tuż za przełęczą w namiocie. No i został jeszcze ten odcinek mongolski, około 300 km przez step mongolski, troszeczkę inny niż, niż ta trasa, którą mieliśmy w Rosji, typowo przez góry do Koft, czy Kopdo po, w, w, po polsku, gdzie zakończyliśmy swój etap i przekazaliśmy pałeczkę oraz rower kolejnemu etapowi, który z, z Koft wyruszy w kierunku One Bator. Wyruszył już i skończył. Z tego, co pamiętam, Rafał, ty byłeś odpowiedzialny za logistykę tej wyprawy, czyli za planowanie, gdzie będziecie jeść, gdzie będziecie spać i czy rzeczywistość tam na miejscu zweryfikowała twoje plany? I bardzo łatwo się, znaczy planować zawsze można, prawda? I przysłowie mówi, że papier wszystko zniesie, w tym wypadku był to ślad, który wprowadziłem do GPS-a. No i już w pierwszych dniach się okazało, że problemy techniczne, czy, czy z rowerami, czy po prostu charakterystyka trasy spowodowała to, że ten pierwotny plan troszeczkę się rozjechał. Ale no, nie wiedzieliśmy, co musimy zrobić, którędy musimy przejechać, więc walczyliśmy i działaliśmy tak jak puszcza, prawda? Aczkolwiek ten pierwotny plan y, troszeczkę się rozminął y, z tym naszym y, założeniem. Ula, ty z tego co pamiętam, wiem, że wracam do przeszłości, ale to myślę, że jest ważne, żeby umiejscowić dokładnie gdzie jesteśmy. Byłaś liderką tego ósmego etapu. Podkreślałaś ostatnio bardzo, że jesteś członkinią zespołu, nie liderką. Jak ci się udało rozwiązać nie wiem, konflikty, problemy, bo trochę wszystko spoczywało na twojej głowie? No oczywiście jeśli się przebywa w takim małym gronie, czyli pięcioosobowym, właściwie 24 godziny na dobę, to to, to jest niemożliwością wręcz, żeby uniknąć całkowicie jakichkolwiek konfliktów, choćbyśmy nie wiem jak bardzo się ze sobą przyjaźnili. No więc nam też się pewne zgrzyty zdarzały. Natomiast ja muszę przyznać, że mój zespół, może nie, że mnie zaskoczył, ale całkowicie spełnił wszystkie moje nadzieje, które w nim pokładałam. To są cudowni ludzie, z którymi myślę, że mogłabym dojechać i czy dojść już wszędzie. I to, co wydaje mi się, że najważniejsze w naszym zespole, to było to, że my zawsze byliśmy razem i praktycznie wszystko robiliśmy razem do tego stopnia, że jak ktoś wyciągał Snickersa, to dzieliliśmy go na pięć części, co jest no, niezwykle ważne, zwłaszcza w takich trudnych warunkach, kiedy jest zimno, kiedy jest nieprzyjemnie, kiedy znowu zepsuł się jakiś rower, a wiesz, że masz obok siebie cztery osoby, które są z tobą i we wszystkim ci pomogą. Jak sobie radziliście z rozkładem dnia? Czy mieliście taki stały, rutynowy plan od o tej godzinie budzimy się, o tej wyjeżdżamy, o tej jemy śniadanie, obiad, kolację, o tej rozkładamy namiot i idziemy spać. Czy to było różne w zależności od tego, gdzie byliście? Troszeczkę, troszeczkę ten rozkład dnia dyktowała natura, prawda? Byliśmy ograniczeni długością dnia, która yy, to było około 8 godzin, yy, więc musieliśmy wstać tak, żeby móc wyruszyć z pierwszymi promieniami słońca i skończyć jechać yy, Tuż przed y, rozpoczęciem nocy, tak żeby zdążyć jeszcze za widnego rozstawić y, namiot. Na no, w ciągu dnia to w zależności od tego jak, y, jak y, dany odcinek y, był przewidywany na następny dzień, to robiliśmy sobie przerwy y, na jedzenie czy jeśli zdarzała się jakaś karczma, no to wtedy w, w takiej w przy, przydrożnej, przydrożnym punkcie obsługi klienta, że tak powiem, lub po prostu z menażki, jakiś w, w miarę ciepły, y, ciepły posiłek w, przygotowany wcześniej na drogę. Tu też ciekawa rzecz, a propos tego, co mówiła Ula i tego, jak, jak dobrze zespół działa, to było dla mnie kolejne takie y, zdziwienie, bo okazało się, że jesteśmy bardzo zgranym zespołem i każdy sobie znalazł taką y, swoją, niszę. swoją niszę i specjalizację, poczynając od, y, idąc za twoim pytaniem, od tak zwanego porannego popychacza, przez y, y, mycie naprawę y, Na rowerów, naprawiacza rowerów i tak dalej. Także każdy miał swoją specjalizację i to wszystko tak się pięknie zgrało i każdy był jednym małym trybikiem w, w dobrze naoliwionej maszynie. No i to sprawiło właśnie, że dotarliście do mety. My do opowieści podróżniczych jeszcze wrócimy. No a teraz pora na zapowiedź pierwszego utworu, też przygotowanego przez was jako uzupełnienie tej opowieści. Rafał, oddaję mikrofon. Tak, to jest rosyjska piosenka. Tutaj wspominałem o przydrożnych karczmach. W każdym takim punkcie, jeśli już się zdarza, taki punkt jest symbol cywilizacji, czyli telewizor, a w nim rosyjski odpowiednik MTV. No i z tego telewizora można usłyszeć miejscowy hit muzyki pop, czyli Tymienia, nie Troll. <śmienic> Przypomnimy u nas w studio już goście Ula Ziober i Rafał Flieger rozmawiamy o etapie ósmym rowerowej sztafety dookoła świata Bike Jambori. Jeszcze zatrzymam się na liczbach. 1100 kilometrów jest w planie waszej miesięcznej, prawie miesięcznej trasy, a ile zrobiliście w rzeczywistości? Mniej czy więcej? W praktyce okazało się, że nasz, nasz etap był troszeczkę dłuższy. Przejechaliśmy około 150 kilometrów więcej i ponieważ z przyczyn logistycznych no, musieliśmy zacząć w Barnaul, w innej, w innej miejscowości, ze względu na to, że poprzedni etap miał inną ilość uczestników niż nasza i niezbędne było przetransportowanie rowerów, a w Barnaul odebraliśmy te, te rowery wysłane przez poprzedni etap u Polo, polskiej Polonii. No i właśnie, zatrzymamy się na tej Polonii dłużej, bo to, że wam ludzie pomagali na trasie, no to chyba nie jest tajemnicą, bo jedzie sobie pięć osób zdanych na siebie, na zespół, ale czasem gdzieś do jakiejś gospody zajechać trzeba. Tak, zaje, oczywiście zajeżdżanie do gospody to jest jedna sprawa, a druga sprawa to były te spotkania, które mieliśmy zaplanowane już wcześniej, dlatego, że właśnie z Polonią kontaktowaliśmy się e, jeszcze przed wyjazdem i bardzo nam zależało na tym, żeby do nich dotrzeć Zresztą im również bardzo zależało na tym, żebyśmy do nich przyjechali do tego stopnia, że e, początkowo nie planowaliśmy jechać na przykład do Górna Łtajska, ale wiedzieliśmy, że tam są Polacy i że to, są ostatni, o, to jest ostatnie miejsce, gdzie możemy się z Polakami spotkać na naszej trasie, e, więc po prostu ją trochę zmodyfikowaliśmy i, i na pewno żadne z nas tego nie żałowało, dlatego że wszystkie te spotkania były e, niesamowicie miłe. To są cudowni ludzie, którzy nie tylko nam pomogli, gościli, ale przede wszystkim e, cały czas byli z nami nawet w dalszej drodze, dlatego teraz jak zawsze pokazujemy na prelekcjach zdjęcia z naszej wyprawy i na końcu dziękujemy tym, którzy nam pomogli, żeby ona w ogóle doszła do skutku, to zawsze wspominamy też Polonię, która tak naprawdę jechała z nami, dlatego, że oni ciągle wysyłali do nas smsy, dzwonili, dopytywali się, czy na pewno jesteśmy dzisiaj bezpieczni, czy mamy gdzie spać, czy nie potrzebujemy czegoś. Także byli z nami do samego końca i nawet do dzisiaj tak naprawdę wysyłają nam pozdrowienia, wymieniamy się wiadomościami. Czyli szósty uczestnik waszej wyprawy, niewidzialny, ale jednak odczuwalny tam na miejscu. Tak, to była bardzo, bardzo duża grupa ludzi, która nam kibicowała. Jak dokładnie wyglądały te wasze spotkania? Nie wiem, co robiliście? Śpiewaliście sobie polskie piosenki? Jedliście polskie potrawy? czy Jak to wszystko wyglądało? Spotkaliśmy się z Polonią w trzech miejscach. W Barnaul, gdzie to było szczególnie istotne spotkanie dla nas też z takich względów logistycznych, dlatego, że w Barnaul Polonia była, śmiejemy się, etapem 7,5 bike Jambori. dlatego, że my niestety nie spotkaliśmy się z poprzednim etapem, więc ludzie z Barnaul przetrzymywali nasze rowery, ale również przekazywali nam sztafetową pałeczkę, no i to było bardzo takie uroczyste spotkanie e, z przemówieniem, ale też e, z czymś do zjedzenia i do wypicia. E, podobnie było w Bisku, gdzie z kolei e, Polonia przyjęła nas e, w kościele. Tam też odprawiono specjalną mszę dla nas. I w Górnałtajsku, gdzie z kolei już nocowaliśmy w domu jednego z Potomku, potomków. Po tak, polskich potomków. Natomiast tam też mieliśmy spotkanie z takie oficjalne bardzo z Polonią na uniwersytecie. Na uniwersytecie. Ja powiem szczerze, że śledziłam wasze, waszą wyprawę i wpisy o was na fanpage'u w trakcie wyprawy. Też wozicie ze sobą mapę, na którą no, ludzie, którzy wam pomogli, mogą się wpisać. Tak, ta mapa to jest właśnie nasza sztafetowa pałeczka, którą sobie przekazujemy między etapami. Jest to mapa, która pokazuje naszą trasę i która jest też zawsze takim wstępem do rozmowy z ludźmi, których na tej tej teraz się spotykamy, no, czasami niestety spotykamy się z barierą językową, której nie da się po prostu y, przekroczyć, więc wtedy chociaż ta mapa jest w stanie nas jakoś tutaj wytłumaczyć. Polonia to jedno i oni raczej wiedzieli, że wy jesteście w drodze, a co z lokalną ludnością? Jak oni na was reagowali? Czy się z nimi też spotykaliście, czy... Tak, spotykaliśmy się. Trzeba mieć na uwadze, że tych ludzi nie było tam aż, aż tak dużo. Jesteśmy w, no, rowerzyści w, w środku zimy są atrakcją wszędzie, w szczególności na południowej Syberii. Bardzo często witano nas zawołaniem "wy zamarzliocie. No, nie zamarzliśmy. Ludzie, jeśli mieliśmy taką potrzebę, to chętnie nam pomagali ludzie, ludzie, których spotkaliśmy przy drodze. W Rosji tych ludzi było troszeczkę więcej, których spotykaliśmy. Do odległości między, między miejscowościami, między wioskami były większe. W Mongolii mniejsze tak. W Mongolii zupełnie na odwrót. Odległość 70 km między, między dwoma małymi wioskami, w których jest może 200 domów jest w zupełności normalna. W ostateczności nawet 4 dni może być, cztery dni drogi rowerem, może być od miejscowości do, do miejscowości. Ale mimo, mimo, że tych ludzi jest tam mało, jeśli ja przynajmniej odczuwam to w ten sposób, że gdybyśmy mieli jakąś taką typowo podbramkową sytuację, to yy, mógłby się znaleźć yy, ktoś, kto by nam yy, pomógł. Bo... Czasem się wręcz zdarzało nawet tak, że ludzie zatrzymywali się jadąc samochodem, tylko po to, żeby zapytać, czy przypadkiem czegoś nie potrzebujemy, albo czy coś się wydarzyło. Bo my akurat zatrzymaliśmy się na przykład na posiłek. Dokładnie. Lub w drugą stronę jedziemy rowerem i nagle y, pośrodku stepu widzimy, y, widzimy młodego mężczyznę, który siedzi na, na kamieniu, podbiega do nas i nie mówiąc, y, znając tylko jedno słowo po angielsku, pokazuje na swoje stadojaków i mówi maj. I to jest wszystko, prawda? Jeszcze też mam zapisane jedno słowo, które mówiliśmy, w, rozmawialiśmy między sobą przed naszym wejściem, żeby wam przekazać taką pigułkę tej wyprawy, ale już czytam Mani. To jest tajemnicze słowo, które sobie zapisałam, a wy powiedzieliście, że powiecie więcej, więc pora teraz na nich. Tak, większość naszej trasy y Szła Czujskim Traktem. Z jednej strony to jest e, ważne miejsce, dlatego, że jest to droga, która była budowana między innymi przez polskich zesłańców, e, więc stąd też Polonia, która się tam pojawia. Natomiast druga sprawa to e, Czujski Trakt prowadzi przez e, święte tereny dla Otajczyków i tam właśnie można spotkać e, prawdziwych autajskich szamanów. E, można też zobaczyć e, ich ślady e, w postaci drzew obwieszonych kolorowymi wstążkami. E, my mieliśmy okazję spotkać się z prawdziwym szamanem oko w oko dopiero w Mongolii i było to bardzo ciekawe spotkanie w Uanbator. E, w prywatnym domu szamana, który zaprosił nas do siebie, gdzie odbył się specjalnie dla nas przygotowany rytuał. Niesamowite było to połączenie tej... Profanum. Tak, tej, tej tra, tych tradycyjnych wierzeń z, z współczesnością, dlatego że z jednej strony siedział przed nami szaman przebrany w tradycyjny strój, w masce, otoczony różnymi szamańskimi atrybutami, a z drugiej strony obok na kanapie siedział jego syn, który grał na telefonie w jakąś strzelankę. No i wy tam po środku z pięcioma rowerami, z wielkim bagażem. Tak, ja może jeszcze y, o tych duchach Autaju, y, które towarzyszyły nam y, cały czas. Y, jechaliśmy też y, przez przełęcz y, Chiketaman, to jest takie święte miejsce dla Autajczyków. Dla Tamtędy teraz wiedzie, wiedzie droga. Są różne, różne przekazy, które mówią o, o dziwnych, dziwnych, nadprzyrodzonych rzeczach, które tam się działy. Myślę, że na naszej prelekcji będzie też można zobaczyć filmik, jak wyglądają ludzie. Jak który, na nas oddziaływali Jak na nas miejsce. to oddziało. Nam się wydaje, że, że zachowaliśmy się normalnie, a jednak nie zachowywaliśmy się normalnie. W ten sposób duchy autaju też na nas oddziaływały. Mieli Mieliśmy też, Ja myślę, że to też tutaj ta, ta szamańska moc, przez, przez naszego tymczasowego kompana w podróży w postaci psa, też do nas przemawiała, bo mieliśmy też nowego członka etapu. To była Luśka. Pies, który, który stał się naszym przewodnikiem i z dobrej. I towarzyszył nam ponad 300 kilometrów. Biegł za wami, tak? Z wami Z razem. Nami, tak. Przed nami tak w zasadzie, bo tak. Luśka była przewodnikiem. Prywatny GPS w postaci pieska. Dokładnie. To tylko wy możecie takie rzeczy zrobić. Myślę, kochani, że pora na drugi utwór przygotowany przez was. Do opowieści standardowo wrócimy zaraz po nim, no ale jeszcze krótka zapowiedź. Tak, drugi utwór jest dosyć szczególny, dlatego że kilkukrotnie zdarzyło nam się, że ludzie, których spotykaliśmy po drodze, prosili nas, żebyśmy im coś zaśpiewali. I tutaj się okazało, że niestety yy, no, bardzo kuleją nasze umiejętności w tym kierunku. I jedyna piosenka, którą byliśmy jako tako w stanie wspólnie zaśpiewać, to były hej Sokoły. No i teraz nie zaśpiewamy, a posłuchamy. Śpiewając właśnie tą piosenkę, etap ósmy, dokładniej pięć osób, dzieliło się polskością daleko, daleko na wschodzie. Czym jeszcze się dzieliliście, jeśli chodzi o polską kulturę? No właśnie, to z, z tym dzieleniem, no my oczywiście staraliśmy się, jak tylko była możliwość, opowiadać o Polsce i też o tym, dlaczego my tutaj jesteśmy i o całej wyprawie dookoła świata. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, to z tym dzieleniem to trzeba być bardzo Ostrożnym, dlatego, że mieliśmy też kilka spotkań z policją miejscową i pogranicznikami którzy już nie byli tacy e, otwarci i, i tacy chętni do tego, żebyśmy my się tak dzielili. Złe duchy. E, no, może nie aż tak, ale w każdym razie no, Rosja to, jak, jak to mówią, to jest stan umysłu i myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat e, to się nie zmieni. E, no i musieliśmy się tłumaczyć z tego, czy na pewno nie przywieźliśmy ze sobą jakiejś propagandy, e, czy na pewno nie agitujemy politycznie i tak itd. Tak Opowiadać się, jakie książki ze sobą wieziemy, także... Jakie są nasze przekonania polityczne, czy na pewno nie mamy w rodzinie nikogo wojskowego, albo z jakichś tajnych służb. Oczywiście grzecznie odpowiadaliście na wszystkie pytania. Oczywiście. Nie było Albo nie byliśmy nagle w stanie wypowiedzieć się po rosyjsku. Patrzę jeszcze na daty waszego etapu, to jest 4 grudnia, do 1 stycznia jechaliście, czyli święta i sylwestra, takie no, dwa podsumowania roku spędziliście poza granicami polskimi. teraz się chciała dowiedzieć, jak to się odbywało, czy była tradycyjna polska wigilia, czy, czy jednak namiot? Udało nam się zorganizować... Wigilię. No Oczywiście była to taka y, wigilia w troszeczkę okrojonym stopniu, aczkolwiek potraw było 11. 12. 12. Licząc wszystko y, osobno, oczywiście. Y, Możemy je wymienić. Herbata, cukierki. Ale był też prawdziwy barszcz, z, co prawda nie z uszkami, tylko z pierożkami z ziemniaków, ale były też chipsy, pierniczki i jeszcze kilka innych elementów, także wszystkiego razem wyszło 12 Myślę, że w tak młodszej części publiczności na pewno wasze menu wigilijne się bardzo spodobało. <śmiech> Samą wigilię też mieliśmy okazję spędzić w dość szczególnym miejscu. Był to y, przygraniczny hotel, do którego trafiliśmy... Y, w dość szczególnych okolicznościach Wyruszyliśmy z miejscowości jakieś 50 km od granicy, planując pokonanie, pokonanie drogi do samej Mongolii na dwa lub trzy dni, to ze względu na ukształtowanie terenu tuż, tuż przy granicy mongolskiej. Ale też dlatego, że wiedzieliśmy, że w niedzielę to przejście graniczne jest nieczynne i po prostu nie będziemy mogli Więc przejechać. Więc przed. Tak. tak. I zaplanowaliśmy, że zrobimy sobie w, pod namiotem jeden biwak w drodze po, w drodze po środku, tak żeby rozłożyć to sobie przynajmniej na, na dwa dni. No jednak okazało się, że ci rosyjscy funkcjonariusze i cała ta machina działa na tyle sprawnie, że panowie, panowie nas oczekiwali na całym tym odcinku drogi. No i troszeczkę, odro, z odrobiną perswazji sprowadzili nas właśnie do tego hotelu, w którym spędziliśmy, spędziliśmy w Wigilię. Było to miejsce tuż przy granicy, hotel specjalnie dla takich delikwentów jak my, otoczony, otoczony drutem kolczastym. Pani recepcjonistka pilnowała, że byśmy nie opuszczali hotelu, zbyt często mieliśmy przepustkę, tudzież pozwolenie na jedno wyjście do sklepu dla jednej lub dwóch osób na cały zespół, żeby zrobić zakupy. Drut kolczasty. Ja tylko potwierdzę, czy to na pewno był hotel, a nie więzienie. <śmiech> nie, nie, to był jak na tamte warunki bardzo ekskluzywny hotel, natomiast no wyraźnie nie mieliśmy żadnej innej możliwości na nas, lek po prostu musieliśmy tam dojechać, dlatego też no, dojechaliśmy tam już bardzo późno, było już ciemno, byliśmy bardzo zmarznięci i zmęczeni, no ale niestety nie mieliśmy innego wyjścia. Tak, przekraczaliście granicę rosyjsko-mongolską i ten hotel był już po mongolskiej stronie, Nie, tak? nie, nie. Jeszcze, w jeszcze, po, jeszcze, w, jeszcze w Rosji. Jeszcze po stronie rosyjskiej, dlatego, że y, tam problemem było też to, że między Rosją a Mongolią jest jeszcze 30 kilometrów y, pasu ziemi niczyjej, a dla nas na rowerach to, była bardzo, to był bardzo długi odcinek, więc wiedzieliśmy że musieli, musimy mieć po prostu cały dzień na jego pokonanie. No i święta spędziliście w swoim towarzystwie. A co z Sylwestrem? Bo to jest też taki okres, no szczególnie dla młodych osób, do świętowania tego wszystkiego. My w Sylwestra mieliśmy jeszcze jeden... Y Jedną rzecz do świętowania, a mianowicie koniec naszego etapu. Akurat w Sylwestra. Tak, Dokładnie. Dokładnie w Sylwestra dojechaliśmy na metę. Tak. Dokładnie, w Sylwestra dojechaliśmy na metę i spotkaliśmy się z jednoosobowym etapem dziewiątym. E, także było bardzo przyjemnie, bo, bo już w szóstkę świętowaliśmy. E, w Mongolii świętowaliśmy właściwie dwa razy, dlatego że okazało się, e, że w miejscowości, w której jesteśmy, e, jest inny czas niż w Uan Bator. E, no i mieliśmy lekki fallstart, dlatego że jak wyszliśmy na Sylwestra, na główny plac, to okazało się, że tam jest dopiero 23, więc musieliśmy się wrócić i, i później jeszcze raz przyjść na północ. Powtórzyć proceder. Na pewno już ochłonęliście, ale mm, zastanawiam się, jakie emocje wam towarzyszyły, jak w końcu dojechaliście i mieliście w głowie jest, udało się. Z większymi bądź mniejszymi komplikacjami, ale jesteśmy. No, mm, Każda podróż się kończy. Pytanie, w którym momencie? Czy kończy się w wtedy, kiedy dociera się do, do punktu docelowego, czy trwa jeszcze, jeszcze długo, długo yy, będąc w domu. Dla mnie ta podróż nadal, nadal trwa. Yy, wiele rzeczy widziałem, wiele rzeczy doświadczyłem. Yy, tutaj jednym z elementów tej, tej niekończącej się podróży jest na przykład to miłe spotkanie tutaj yy, z państwem i, i z panią redaktor. I... Dziękujemy bardzo, tak nieśmiało powiem. A teraz powiedzmy już, no jesteście po ponad miesiącu bycia już w kraju tutaj. Czy gdzieś wracacie sobie myślą do takiego pustkowia, do tony śniegu, która gdzieś tam leżała, do jakichś wspomnień, do nocy spędzonych w namiocie w temperaturze minus 40 albo nawet i więcej stopni? Tak, na pewno. Ja dosyć często do tego wracam chociażby oglądając zdjęcia, które przygotowuję na przykład na jakieś kolejne prelekcje, ale też przy takich zupełnie codziennych czynnościach, które no, dopiero po powrocie wiele rzeczy zaczyna się doceniać. Jak bardzo wygodnie jest mieć dom, do którego można wrócić, w którym jest ciepło, w którym jest lodówka, toaleta. Takie rzeczy, na które zazwyczaj normalnie nie zupełnie nie zwracamy uwagi, więc myślę, że to jest, no to jest duża, duża zaleta każdej takiej podróży, że wraca się do swojego normalnego życia i, i pewne rzeczy już nigdy nie są takie same jak wcześniej. O waszych przygodach i o smaczkach z tej podróży jeszcze porozmawiamy, nie rozstajemy się, ale ostatni utwór przygotowany przez was, myślę, że pora na niego, Rafał. Jest to pasterski utwór, piosenka, którą śpiewają sobie mongolscy pasterze. Mówiliśmy tutaj mm, o Pustkowiu. Yy, mieliśmy okazję doświadczyć i poczuć to słowo na własnej skórze i jest to zupełnie inne, inne odczucie niż to słownikowe opisane w, w słowniku języka polskiego. Także zapraszam Państwa na odrobinę yy, melancholii w gardłowym śpiewie pasterza, który dogląda swoich, yy, swoich yy, zwierząt yy, na stepie. Jesteśmy, wracamy do rowerowych opowieści dookoła świata. Bike Jamboree, Ula Ziober i Rafał Flieger. u nas w Radiu Afera. Przypominam, jeśli dopiero włączyliście radio odbiorniki, rozmawiamy o rowerowej podróży z Rosji do Mongolii. Tyle łącznie pokonaliście ponad 1200 km na rowerach. Zimą. Ja się tak zastanawiam i próbowałam sobie przez chwilę no, zamknąć oczy, wyobrazić sobie jak to jest. Pięć osób, rowery, sakwy i no, powiedzmy to głośno, jesteście zdani tylko albo aż na siebie. I na pewno w, w ciągu tej trasy były takie momenty, gdzie nie było nic dookoła. I ja się zastanawiam, ile trwały najdłużej takie przerwy, że nie widzieliście ludzi, nikogo nie widzieliście oprócz siebie. Był taki jeden odcinek w Mongolii, w którym cztery dni, cztery dni nie spotkaliśmy praktycznie nikogo. Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Do tej pory nie, miałem, nie podróżowałem na rowerze. Takie przemierzanie, przemierzanie przestrzeni siłą, siłą własnych mięśni, od pchnięcia w pedał do pchnięcia w pedał, metr po metrze, kilometr po kilometrze przez cztery dni i doświadczenie tej, tego pustkowia Yy, które, no jest to droga, prawda, Wyznaczona, wyznaczony trakt, którym yy, trzeba się przemierzyć z punktu A do punktu B i jest to ta sama droga, którą miejscowi ludzie yy, podróżują i tam no nie ma nic, praktycznie nie ma nic poza yy, poza owcami i może sporadycznie yy, pasterzami, którzy tych owiec yy, pilnują. Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Yy, znam słowo pustkowie, ale takiego pustkowia Yy, prawdziwego, na własnej skórze nigdy nie miałem do tej pory okazji doświadczyć, a już tym bardziej przemierzyć yy, siłą własnych mięśni bez, bez, bez pomocy z zewnątrz. Ta wyprawa była próbą. No udało wam się, jesteście cali zdrowi, dojechaliście, przylecieliście z powrotem do Polski, ale ja się zastanawiam, co tam na miejscu było takiego trudnego, z czym no, musieliście się zmierzyć. No Tak naprawdę tymi podstawowymi trudnościami na naszej trasie były góry i zimno. I tak jak ja wcześniej już jeździłam rowerem po górach i nigdy nie miałam z tym problemu, wręcz muszę przyznać, że, że sprawia mi to frajdę, tak okazało się, że zimno jednak jest w stanie mnie pokonać całkowicie. Zresztą nie tylko mnie, bo wiem, że to też dużo bardziej doskwierało wszystkim dziewczynom w naszym etapie niż chłopakom. No niestety zimno to jest coś takiego, co totalnie potrafi człowieka sparaliżować, i chociaż wiemy, że trzeba się ruszać, wiemy czym może grozić to jeśli na przykład będziemy źle ubrani czy źle przygotowani, to przychodzi taki moment, że po prostu człowiek nie ma siły na nic i wtedy bardzo ważne jest też to wsparcie kogoś, jakiejś drugiej osoby, która będzie z nami i po prostu powie, weź załóż te dodatkowe rękawiczki, zatrzymaj się i wyciągnij z sakwy coś, co jeszcze można na siebie założyć, dlatego że przy jeździe w takich temperaturach wszystko tak naprawdę staje się problemem logistycznym. To jest tak, że jedziemy, jadę i czuję, że jest mi zimno i teraz stoję przed dylematem, czy się zatrzymać i wtedy przestaję się ruszać, więc to zimno atakuje mnie jeszcze bardziej, ale mam wtedy szansę wyciągnąć z sakwy na przykład jakiś dodatkowy polar, ale żeby go założyć, to muszę najpierw rozpiąć kurtkę, kurtkę czyli znowu pozbywam się tego ciepła, które jeszcze gdzieś tam w środku było skumulowane, ale jak już założę ten dodatkowy polar, to jest jest szansa, że za jakiś czas zrobi mi się trochę cieplej i po prostu y, to jest właściwie przez cały dzień y, ciągłe myślenie o tym, co zrobić, żeby stracić jak najmniej ciepła i wykonywać jak najmniej zbędnych czynności. Tak, to taki wieczny algorytm i on też dotyczy takich prozaicznych, porannych rzeczy jak gotowanie, bo zamarza wszystko. Yy, trzeba pamiętać o tym, żeby przy porannych czynnościach w kuchni w odpowiedniej kolejności gotować wodę i yy, przy okazji te, gotowania tej wody rozmrozić kawałek kiełbasy, który gdzieś tam skamieniał w, w sakwie. Yy, Ale trze też trzeba pamiętać już tak naprawdę dużo wcześniej, dlatego, że żeby tą ra rano tą wodę ugotować, to trzeba na przykład yy, na noc wsadzić sobie butelkę z wodą do śpiwora, bo jeśli tego nie zrobimy, to rano będzie po prostu zamrożona i nie da się jej w żaden sposób wyciągnąć. Yy, Ciągnąć tej butelki. Dyżurny, dyżurny rano musi w odpowiedniej kolejności zebrać butelki wody, yy, zagotować ją i przygotować yy, posiłek, yy, przygotować posiłek dla wszystkich, a całe te wszystkie rzeczy trzeba też ze specyficzną pieczałowością robić, no bo zamarza dosłownie wszystko, jeśli się nie przypilnuje kubka od termosu przy, przy zalewaniu go yy, gorącą wodą i robieniu herbaty, no ten kubek po prostu, ten koreczek po prostu zamarznie i termos wraz z całą wodą będzie do wyrzucenia, więc no to wszystko wymaga takiego algorytmu na wszystko. Ja widzę jeden plus tego wszystkiego. Nie potrzebowaliście lodówki, a mogliście wozić tony jedzenia, mięsa i nic się z nim nie stało. Tak, tak <śmiech> dokładnie. Nic się z nim nie stało, natomiast gorzej jak chcieliśmy je zjeść, bo wtedy się okazało, że okazywało, że można na tym stracić zęby, na przykład na jakimś batoniku. Jeśli tymi opowieściami zachęciliśmy was do, chociaż pojawienia się w głowie myśli, że możecie dołączyć do bike Jamboree, czyli sztafety rowerowej dookoła świata, to jest na to szansa. Tak, szansa jest cały czas. Witamy wszystkich chętnych z otwartymi ramionami. Wystarczy wejść na stronę bikejambory.pl i tam znaleźć formularz kontaktowy. Tam można również znaleźć całą trasę, wybrać sobie konkretny etap, bo przecież jedziemy aż do 2019 roku. Teraz obecnie jedzie etap dziesiąty. Tak, właśnie wczoraj chyba dotarł do jeziora Bajkał. A ostatni etap jest 34, czyli jeszcze cała lista do wyboru. No, wybierajcie, bo miejsc coraz mniej. Wy się podzieliście dzisiaj e, z nami opowieściami, ale zdjęć niestety e, to jest taka magia radia, że słyszycie, a nie widzicie, ale będą się odbywać z wami spotkania i prelekcje. Jakbyśmy tylko krótko mogli powiedzieć, gdzie was w najbliższym czasie można spotkać. Oczywiście sporo zdjęć można też zobaczyć i na stronie, i na stronie facebookowej projektu. Natomiast jeśli ktoś ktoś by chciał się spotkać szczególnie z nami, czyli z ósmym etapem, to zapraszamy serdecznie. Za tydzień będziemy na festiwalu podróżniczym Włóczyki w Gryfinie. Później będziemy na początku marca otwierać wystawę naszych zdjęć na festiwalu górskim Wądu Challenge w Szczyrku. A 8 marca zapraszam na takie bardziej babskie, zimowe spotkanie do Dworku Białoprądnickiego w Krakowie. No właśnie, 8 marca to chyba nie jest przypadkowa data, bo prezentacja będzie poświęcona tylko nam, kobietom, a w sumie wam, jak się wszystko udało i sprawdziło podczas tej wyprawy. Dokładnie i myślę, że będzie można nam wtedy zadać wszystkie niewygodne pytania. A jakbyśmy na jakieś jedno niewygodne pytanie mogli, mogli odpowiedzieć, jakie dla was są niewygodne Pytania, bo pewnie takich nie zadałam, mm. skoro cały czas uśmiechnięci. Ja myślę, że dla nas nie ma niewygodnych pytań, my jesteśmy bardzo otwarci, natomiast y, często jednym z najczęstszych pytań, które nam ludzie zadawali po powrocie, to na przykład było, a jak wy tam sikaliście? No to jak? Tak. Słuchamy. Mężczyźni nie mają tego problemu, y, to jest pytanie do kobiet, aczkolwiek jest też, y, jest też pewna wspólna czynność, która... No, y, wszystko wymaga, tak jak mówiłem, algorytmu i w ramach tej czynności też trzeba sobie to specyficznie zaplanować. Ja, ja wybierałem poranki ze względu na możliwość odosobnienia, że tak powiem nas zabił śmiech teraz, ale już, już do was wracamy, już jesteśmy e, przy mikrofonie. E, myślę, że jak macie dodatkowe pytania do drużyny Bike Jamboree, to też można do was bezpośrednio przez fanpage napisać. Ja się tak z wami bynajmniej kontaktowałam, więc możecie zadać mniej lub bardziej e, niewygodne pytania. My się będziemy już powoli żegnać. W studio byli Ula Ziober i Rafał Fliger. Bardzo wam dziękuję za, za podzielenie się wszystkimi opowieściami. Jeszcze pewnie Masa nieopowiedzianych czeka, no bo tylko godzinne spotkania, wyjechaliście prawie miesiąc. Dzięki wam bardzo, no i co, no, żegnamy się. Dziękujemy za zaproszenie. Do zobaczenia. Do żółtego mikrofonu mówiła Alicja Gówy, realizował nas dzisiaj Roman Ratajczak. My słyszymy się standardowo za tydzień o 12. Cześć. Radio Afera 98,6 MHz.